Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ukochani przez Pana Jezusa, bracia i siostry, to ostatnie z ośmiu z Chrystusowego kazania na górze, które dziś rozważymy sobie szczególniej z Bożą pomocą we wrześniu ubiegłego roku, Rozpoczęliśmy rozważanie pochylenia się nad ośmioma błogosławieństwami Pana i przez kolejnych dziesięć spotkań, dziś dziesiąte, drugie czwartki, pochylamy się nad tym ostatnim. Błogosławieni, czyli szczęśliwi, bo to znaczy to słowo dokładniej, szczęśliwi są ci, których bliska sercu, jest sprawiedliwość? Czy mojemu sercu jest bliska sprawiedliwość? Mojemu umysłowi, moim dążeniom, działaniom? Sprawiedliwość, która jak uczy nas katechizm jest stałą postawą oddawania Bogu i bliźniemu to, co się, tego, co się należy. To najkrótsza, moi drodzy, można powiedzieć definicja Teologiczna, religijna, sprawiedliwości. Dać Bogu i człowiekowi to, co się należy, także sobie. Panu Bogu na przykład w niedzielę dar mszy świętej, mądry odpoczynek, czas z rodziną i powstrzymanie się od prac niekoniecznych. Bliźniemu szacunek, podtrzymanie dobrego imienia, sobie podtrzymanie, rozwój swojej godności, piękna dziecka Bożego, w różnej postaci się to wyraża. Ale ta cnota sprawiedliwości to właśnie dbanie, troska, stała postawa oddawania co na co dzień Bogu i bliźniemu tego, co się należy. A to ostatnie błogosławieństwo, które dotyczy kwestii sprawiedliwości, dotyczy każdej i każdego z nas, Mówi, że dążenie do tej sprawiedliwości wobec Boga i bliźniego i siebie może boleć, może być trudne, może wywoływać cierpienie, prześladowanie, ale to na dziś, bracia i siostry, może być konieczne i jest konieczne nieraz, póki tu żyjemy. Czyli cierpienie, prześladowania dla sprawiedliwości to tak naprawdę pewnego rodzaju norma, z którą zawsze wcześniej czy później w różnej postaci i natężeniu będziemy się spotykać w naszej rzeczywistości. W związku z tym, że zabiegam, że zależy mi, że zależy mi, że staram się, a może nawet walczę o sprawiedliwość, mogą spotkać mnie prześladowanie, na przykład Kpina. Szyderstwo, mobbing, poniżanie, odtrącenie, przemoc słowna, niezrozumienie, przemoc psychiczna, a nawet fizyczna, nawet śmierć. Na całym świecie, i to są statystyki nie tylko kościelne, największą grupą, która jest zabijana z powodu czegoś przez ludzi, tępiona. To są wyznawcy Chrystusa, ale o tym w wielu kręgach prawie w ogóle się nie mówi. Ty ciągle trujesz mi głowę tymi modlitwami, daj sobie już spokój, nie pójdę na leczenie, nie będę się zmieniał, bo cóż to za problem, że czasem się napiję, a nawet sobie popiję. Nie dam sobie spokoju, bo kocham Boga, kocham Ciebie, odpowiada żona, i nie zgodzę się na Twoje awantury popijanemu, na krzyki na dzieci, nie zgadzam się na moje sińce pod oczami. Takie dialogi i sceny zdarzają się nierzadko. Powiedzmy sobie szczerze. Ale szkoda, że jeszcze rzadziej zdarzają się sytuacje, kiedy nic zła, a nieraz jego gradacja, wzrost jest ucięta. Że osoby, które bardzo cierpią prześladowanie w związku z że chcą dążyć do sprawiedliwości, nie uderzą ręką w stół i nie powiedzą nie. A też moralnie, pomimo że cierpią, są do tego zobowiązane. Ileż to osób doświadczających różnego rodzaju przemocy z powodu sprawiedliwego porządku rzeczy, boi się, jest zastraszanych i nic z tym nie robi. Dlatego módlmy się także dziś w kontekście tego świadectwa, aby nigdzie nie było zmowy milczenia, w żadnym mieszkaniu, domu, Pewnie, że kiedy ruszy się, jak się to mówi prosto, pewne problemy, one wybuchają niczym wulkan. Ale później, w różny sposób, łaska Boża i mądre działanie nieraz etapami życiowo to porządkuje. Zaprowadza Bożą sprawiedliwość. Nie trzeba zatem całe życie trwać w cierpieniu które można zlikwidować poprzez przestanie milczenia na zło. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Nie ulega wątpliwości, że mężem sprawiedliwych był nasz patron, ksiądz Roman Sitko w Auschwitz, w niemieckim obozie pomimo zakazu, poniósł zakazu głoszenia czegokolwiek dobrego, czynił to i poniósł śmierć męczeńską. Wcześniej dwa lata przed śmiercią, po wybuchu II wojny światowej, pomimo zakazu niemieckiego okupanta prowadził formację kleryków w Błoniu pod Tarnowem. Chciał, żeby dokonywała się Boża i ludzka sprawiedliwość, że muszą dalej być formowani księża, no bo jak to będzie diecezja bez kolejnych pokoleń księży? I po prawie dwóch latach w więzieniach różnych i w Tarnowie i w Krakowie i po prawie dwumiesięcznym pobycie w Auschwitz oddał życie za wiarę. W nim wypełniła się sprawiedliwość i teraz... Moi drodzyona zbiera owoce także w naszej parafii, w naszym kościele. Jak zobaczcie, cierpienie dla sprawiedliwości owocuje teraz. I tak też w życiu bywa, że to cierpienie, które przeżywamy, a którego nie da się uciąć, bądźmy pewni, choć nieraz jesteśmy bezsilni, że ono zaowocuje. Starajmy się to cierpienie dla sprawiedliwości, takie malutkie i większe i może ktoś ma takie wielkie, a nikt o tym nie wie, albo mało kto wie, Pan Bóg zawsze wie, bo widzi. Starajmy się te wszystkie cierpienia dla sprawiedliwości nasze, te rzeczywiste cierpienia dla sprawiedliwości, nie nasze wymyślone problemy, ale faktyczne cierpienie, przeżywać zawsze w trzech wymiarach, dobrze nam znanych. wymiarze modlitwy, jałmużne i postu. Cierpienie dla sprawiedliwości, jak uczą nas ojcowie Kościoła, a między innymi święty Augustyn pisze o tym choćby w wyznaniach pięknej autobiografii. Między innymi o jego nawróceniu. To cierpienie dla sprawiedliwości, wtłoczone w rytm modlitwy postu i jałmużny, przynosi niesamowite owoce. To dobrze, że coraz więcej osób w naszej parafii, w naszym kościele modli się do błogosławionego księdza Romana. Ksiądz Roman ma także przeciwników się okazuje w naszej parafii, wśród wiernych. To jest ciekawe, ale myślę, że to też przyniesie dobre owoce. To dobrze, że niektóre osoby piszą prośby i wkładają do skrzynki, które są co wtorego madlane. To dobrze, że odmawiają niektóre osoby codziennie litanią ku Jego czci, że przyjaźnią się z Nim, duchowo rozmawiają, polecają przez Jego przyczynę różne sprawy. Idąc na adorację, do kaplicy wieczystej adoracji, zerkają na obraz księdza Romana, czy właśnie modlą się litanią, która tam jest zawsze wystawiona, czy też zapalają świeczkę. Modlą się, czyli jest ta modlitwa w różnych cierpieniach dla sprawiedliwości naszych. Jest też jałmużna i ta jałmużna związana ze złożeniem ofiary tam do tej skrzynki. Czy też jałmużna, bo przecież przy ołtarzu, między ołtarzem księdza Romana a adoracyjną kaplicą jest figura świętego Antoniego i skrzynka świętego Antoniego. To dobrze, że wielu, którzy się modli w cierpieniu dla sprawiedliwości ofiaruje jałmużnę czasu w różny sposób dla bliźnich. Podam trzy przykłady. Pierwszy przykład to osoby, które mają nieraz bardzo dużo zajęć, ale można powiedzieć inwestują ja czasu, w codzienną przeświętą, przed pracą, po pracy, pomimo wielu zajęć w rodzinie czy przybycie na adorację. To osoby z naszego zespołu Fortes Fide Mocni Wiarą, którzy bezinteresownie, bez zapłaty, Przychodzą na próby, spotkania, nieraz bardzo długie, by dzisiaj choćby posłużyć swoim talentem. By nastroić nasze dusze do modlitwy. Jak Niełmużną czasu świadczą osoby, które odwiedzają innych. Nieraz nawet im to trudno przychodzi, bo te osoby są właśnie trudne, nie okazują wdzięczności ale pomimo to idą, służą, dostając nieraz nawet niemiłe słowo. Jałmużna czasu i post. Różne formy postu, różne formy, nawet malutkie, niewielkie, ale bardzo ważne u Boga, odmówienia sobie przyjemności. I w ten sposób, moi drodzy, kiedy to prześladowanie w związku z naszym dobrym życiem, świadectwem, wywalczeniem czegoś, Prześladowanie dla sprawiedliwości, wtłaczamy w te trzy kanały, dobre kanały, modlitwy, postu i owoce są piękne. Wtedy dekorujemy, stroimy nasze serca, nasze dusze i nasze życie, choć nieraz tego nie widać. Prawie już drugi tydzień nasz, nasze prezbiterium, nasz kościół, ołtarz księdza Romana jest tak pięknie udekorowany kwiatami. Tu jest takie piękne serce przed ołtarzem z róż, serce Jezusa otoczone cierniową koroną, gdzie zaciskają Go nasze grzechy, nasze niewierności. A kiedy przeżywamy cierpienie dla sprawiedliwości wyrywając duszę do Boga, modląc się, składając różne jałmużny i wyrzeczenie przyjemności, czyli post, różne jego formy, wtedy... To cierpienie dla sprawiedliwości sprawia, że Królestwo Boże już w nas jest, jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. A tym samym także coraz bardziej przybliżamy się do nieba. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Są osoby, które cierpią z powodu ustawicznych, niesprawiedliwych oskarżeń. Wydaje się, że dziś tego coraz więcej i trzeba jasno powiedzieć, że to są nieraz demoniczne zachowania, te oskarżenia, odruchy. Kiedy ktoś zionie taką postawą, że wszyscy są winni, Pan Bóg jest winny, żona jest winna, mąż jest winny. Babcia, dziadek winni, dzieci winne, nauczyciel winny, ksiądz winny, są osoby, które wędrują od parafii do parafii, od rodziny do rodziny, od jednej przyjaciółki, przyjaciela do innej osoby i wszystkich wszystkich oskarżają, wszyscy są winni, nie widząc jak szatan się nimi posługuje dosłownie, bo przecież on jest oskarżycielem. W Apokalipsie w 12 rozdziale, w wersie 10 mamy prawdę podkreśloną, że szatan ciągle oskarża wszystkich i o wszystko. I chce, żeby człowiek tak robił. Ciągle oskarża. Oskarżyciel nasz, pisze święty Jan Apostoł. Dlatego. W tym kontekście dzisiejszego błogosławieństwa zweryfikujmy nasze myślenie, nasze odczuwanie, nasze usposobienie do ludzi, abyśmy nikogo nie osądzali. A jeśli faktycznie została krzywda, wyrządzona się stała, to odpuśćmy serca, jak rozważaliśmy dziś w Ewangelii. To przyniesie pokój, to przyniesie wolność. To przyniesie, moi drodzy, uzdrowienie, bo nie ma żadnego uzdrowienia bez przebaczenia. Pan Jezus już dziś no nie mógł chyba jaśniej wytłumaczyć, że jeśli masz jakąś urazę, zadrę do bliźniego, nie przebaczenie, zostaw wszystko, nie idź przed ołtarz i pojednaj się z bratem. Pewnie, że czasem może być tak, że ktoś nie przyjmie naszego przebaczenia, to już jest jego odpowiedzialność. Ale módlmy się bracia i siostry, tak wprowadzajmy Bożą Sprawiedliwość, aby było serce wolne od przywiązania do poczucia krzywdy. Ten proces nieraz trwa bardzo długo i to jest dzieło Ducha Świętego i trzeba go nieraz odnawiać, ale to jest możliwe i leczące, uzdrawiające. Pamiętajmy bracia i siostry, że działanie na rzecz uzdrowienia duchowego, przykład nasz osobiste, szukanie mądrych sposobów, przyprowadzania do Boga innych ludzi, modlitwa w intencji nawrócenia kogoś, odprawianie takiej, a nie innej nowenny, modlitwy, to także, moi drodzy, zawsze jakieś wystawienie się na ostrzał szatana. To nieraz częstsze pokusy, to czasem nawet dręczenia demoniczne, czy też uderzenie w relacje. My zabieramy się za uporządkowanie relacji z kimś, modlimy się, a tu bach, taka wielka kłótnia z nim, nieporozumienie. Nie zrażajmy się tym. To jest często oznaka, że właśnie zaczęło się coś dziać dobrego paradoksalnie. Bracia i siostry, niczym się nie zrażajmy złym, bo Pan Bóg jest zawsze większy i obiecuje nam szczęście w ośmiu błogosławieństwach, bo miłość jest tą, która zawsze zwycięża. Błogosławieni, czyli szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Amen.